Jerzy Głosik w kręgu światowita, taśma druga, ścieżka pierwsza. Na obszarze Fischerinsel, tak zwanej Wyspy Rybackiej, znajdującej się o blisko 100 km od wysuniętej na północ Arkony, istniała w XI i w początkach XII wieku osada słowiańska połączona drewnianym mostem z pobliskim brzegiem jeziora. Ponieważ od XII wieku poziom wody jeziora Tolenze podniósł się o blisko półtora metra. Znaczna część wyspy rybackiej znalazła się pod wodą. To spowodowało zachowanie się wszystkich substancji organicznych. fischer Insel ma dzisiaj około 150 metrów długości i około 45 metrów szerokości. Wykopaliska na fischer Insel dostarczyły wiele interesujących materiałów zabytkowych. Najbardziej rewelacyjna była dwugłowa męska figura Wykonana z drzewa dębowego Figura drewniana z Fischerinzel Przedstawia dwie męskie postacie Wykonane w jednej płaszczyźnie Stojące obok siebie Jakby stykające się bokami Zachowały się tylko górne partie Szczególnie wydatnie Wyrzeźbione zostały głowy Połączone na wysokości uszu Na uwagę zasługują duże oczy Zaznaczone dookolną obwolutą Włosy słowiańskim zwyczajem Krótko podstrzyżone jak u postaci posągu Świętowita Arkońskiego. Brody krótkie, nieco wystające. Ponieważ ramiona obu postaci nie zachowały się, nie można określić wyglądu pierwotnego korpusu, który tworzy szeroką kolumnę. Wysokość zachowanej figury wynosi 1,78 m. Drugą figurę z drewna dębowego odkryto na tym rybackim osiedlu słowiańskim w narożniku jednej z chat. Była to postać kobieca wykonana mniej starannie. Smukła postać miała szczególnie wyraźnie zaznaczone wystające piersi, biodra i inne szczegóły urody kobiecej. Część figury była gładka. Natomiast lekko zaznaczony ubiór obejmował tylko przednią część. Świadczy to o tym, że figura ustawiona była w kącie chaty i oparta tyłem o ścianę. Jej związek z kultem płodności wydaje się być pewny. Figury z Fischerinsel były bóstwami lokalnymi, co wyraźnie potwierdza Titmar z Merzenburga. Ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i tyleż wizerunków bożków doznaje czci. Podobne figury drewniane wydobyto z torfu w Behren lübchen na obszarze dawnej ziemi słowiańskiej Obodrzyców oraz Wald Frizak koło Neurupina, gdzie zamieszkiwało plemię Luciców. W Brandenburgi ostatnia figura znaleziona w pobliżu Grodziska Słowiańskiego pochodzi z VI-VII wieku. Jeżeli chodzi o obszary południowej Słowiańszczyzny, szczególnie interesująca jest rzeźba kamienna znaleziona na Węgrzech koło wsi Lad na południowo-zachodnim zboczu góry Badacioni nad słynnym jeziorem Balaton. Rzeźba ta przechowywana w muzeum w Kesteli przedstawia dwie połączone głowy ludzkie, prawdopodobnie męskie pozbawione wąsów i brody z długimi, splecionymi warkocz włosami Zwyczaj splatania włosów przez mężczyzn stosowany był wśród koczujących awarów którzy pojawili się w VI wieku na obszarach środkowego Dunaju Koczownicy ci mieli bliskie kontakty z miejscowymi plemionami słowiańskimi stąd też łatwo można wytłumaczyć wszelkie zapożyczenia między tymi społecznościami Przypuszcza się, że rzeźba z Lad wyobraża dwugłowe bóstwo słowiańskie, wystawione ongiś na górze Badacjoni, gdzie znajdował się prawdopodobnie w 8. ix wieku naszej ery ośrodek kultu pogańskiego. Owo sanktuarium słowiańskie nad Balatonem trwało prawie do połowy X wieku i dopiero pod wpływem chrystianizacji Węgier uległo zniszczeniu. Na terenach dzisiejszych ziem Polski były również znajdowane figury i posągi bóstw, wykonane najczęściej w kamieniu lub drzewie, przedstawiające pojedyncze postacie ludzkie, zwierzęce, a nawet sceny zbiorowe. Trudno powiedzieć, które z nich były dziełem naszych pogańskich przodków i w jaki sposób oddawano cześć tym bóstwom. Jedna z takich figur to kamienne bóstwo pogańskie ze wsi Małocin pod Mławą, Wydobyte podczas kopania torfu w 1926 roku Na bagiennych łąkach Kilkaset metrów za wsią w kierunku północnym Rzeźba kamienna z Małocina Eksponowana w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie Została wykonana z granitu przedstawiona na popiersie z wykształconą głową ludzką Z potężnym nosem i zaznaczonymi oczodołami Włosy na głowie rozczesane są na boki oraz do tyłu zaznaczony równy przedziałek świadczący o dbałości o estetyczną fryzurę. Na przedpiersiu postaci artysta wyraźnie zaznaczył linią wklęsłą owal przypominający naszyjnik. Pewne dane wydają się wskazywać, że głowa bóstwa i naszyjnik pokryte były farbą w kolorze czerwonym. Pod wpływem czasu zmieniły one barwę na brunatną. Według relacji świadków odkrycia rzeźby w Małocinie w pobliżu posągu znajdować się miały dwa inne głazy. Później zostały one pocięte na części i wykorzystane do budowy. Przypuszcza się, że kamienie te stanowiły on gdzieś podstawę, na której spoczywało kamienne bóstwo. Niestety kwestia ta nie jest możliwa do rozstrzygnięcia. Z przekazów kronikarskich wiemy, że miejscami publicznego kultu dawnych Słowian były święte gaje, chronione od wieków i uważane za siedziby bóstw. W gajach tych, najczęściej na wyniosłych, suchych kępach, wśród moczarów lub łąk stawiano posągi bóstw. Czeski kronikarz Kosmas podaje, że w 1090 roku książe Brzetysław II zniszczył wiele gajów pogańskich. Święte gaje Połabian opisuje Titmar w początkach XI wieku. Ciekawa jest relacja kronikarza Helmolda z jego podróży do kraju Słowian obodrzyckich. W drodze przybyliśmy do rasu. Tam obaczyliśmy pomiędzy bardzo starymi drzewami święte dęby poświęcone bogowi owej ziemi. Prowemu. Otoczone podwórzem, które opasywał parkan starannie z drzewa zbudowany i mający dwie bramy. Prócz bowiem bogów domowych i posągów, w które każde miasto obfitowało, było to miejsce świętością dla całego kraju i miało dla siebie arcykapłana, uroczystości i różne ofiarne obrządki. Słowianie w różny sposób cześć Bogom swoim oddają. Jedni stawiają w świątyniach posągi fantastycznych kształtów, inni bogowie zamieszkują lasy lub gaje. Wielu rzeźbią z dwiema, trzema lub więcej głowami. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. głowa zjankowa, przypadkowo wydobyta w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia z przybrzeżnego zamuliska jeziora Pakowskiego koło Mogilna w miejscu dawnej przeprawy na wyspę. Przeprowadzone w ostatnich latach przez archeologów poznańskich prace wykopaliskowe na wyspie jeziora Pakowskiego ujawniły pozostałości osady obronnej z VIII-IX wieku na dawnym osiedlu kultury Łużyckiej, które ludność przed dwoma i pół tysiącem lat musiała opuścić z powodu zbierającej gwałtownie wody jeziornej. Głowa zjankowa wyrzeźbiona z dębiny Nieco mniejsza od głowy żywego człowieka Przedstawia twarz męską O rysach słowiańskich Z wąsami i przystrzyżoną brodą Spod krzaczastych brwi Oczy przyjaźnie spoglądają W spodzie szyi znajduje się otwór Służący prawdopodobnie Do osadzania głowy bóstwa na słupie Widocznie stała ona Na uroczysku blisko brzegu jeziora Gdzie mieszkańcy grodu wyspowego Odprawiali swe praktyki religijne polegające zapewne na modlitwach, ofiarach lub wspólnych ucztach. Bóstwo Zjankowa strzegło także swych wiernych od nieszczęść i nieprzyjaciół, gdyby tacy usiłowali wtargnąć przemocą na wyspę. Głowa Zjankowa zawdzięcza swe zachowanie korzystnemu środowisku naturalnemu, w którym się znajdowała. Wrzucona do wody przy brzegu jeziora niewątpliwie przez późniejszych katolickich misjonarzy, przetrwała w doskonałym stanie w podłożu bagienno-torfiastym. W innych warunkach środowiskowych zabytki z surowców organicznych, zwłaszcza z drewna, giną bezpowrotnie. Tym też tłumaczy się fakt, że głowa Jankowa jest znaleziskiem prawie odosobnionym obok tajemniczej drewnianej głowy męskiej z wąsami wydobytej z rzeki Warty w Dąbrówce w okolicy Radomska. Chrześcijaństwo konsekwentnie niszczyło wszelkie pozostałości kultu pogańskiego. Jedną z takich scen opisuje wspomniany kronikarz Helmund. Gdyśmy przybyli do owego gaju i miejsca bezbożności, biskup nakłonił nas, byśmy odważnie przystąpili do niszczenia gaju. Skupy drzew, ułożyliśmy stos, podłożyliśmy ogień. Z obszarów wschodniej Słowiańszczyzny, z terenów przegających do ziem między Bugiem a Odrą, Pochodzą figury kamienne znalezione na lewym brzegu Dniestru w miejscowości Iwankowce, okręgu Kamieńca Podolskiego. W 1950 roku znaleziono tam dwie postacie wrzeźbione w kamieniu. Jedna z nich w chwili odkrycia tkwiła w ziemi i była pochylona, druga zaś leżała na ziemi. Archeolog radziecki Nok, podaje, że według informacji uzyskanych od mieszkańców wioski Iwankowce Obie figury pierwotnie znajdowały się w pozycji stojącej, lecz kilkadziesiąt lat temu jedna z nich została wykopana, a druga obalona i pochylona. Podobno była i trzecia figura, ale została rozbita na kawałki i wykorzystana na budowę domu. Obie ocalałe rzeźby zostały wykonane z miejscowego wapienia. Przedstawione na nich wyobrażenia są jednak mało wyraźne. Wynika to z tego, że przez długie wieki były one narażone na działanie czynników atmosferycznych. Pierwsza figura, obecnie pochylona, ma kształt czworościennego słupa, którego wysokość wynosi około 1,8 m, szerokość ścian około 40 cm. Ściany figury zarówno w partii środkowej, jak też górnej i dolnej ozdobione są wyrytymi postaciami ludzkimi. Na górnym zakończeniu słupa Widoczne z trzech stron zarysy twarzy ludzkich Wykute w sposób nadzwyczaj prymitywny Oczy i usta Podkreślone wgłębieniami A jedna z twarzy posiada Zaznaczony podbródek W miejscu wyrzeźbionej niegdyś Czwartej twarzy Pozostała dzisiaj nierówna powierzchnia Ślad zatartego już pierwotnego rysunku Druga figura znaleziona na powierzchni ziemi W pozycji leżącej Jest znacznie większa od poprzedniej Długość jej wynosi 2,35 m A szerokość ścian 38,52 i Jest też ona znacznie lepiej zachowana Posiada wyodrębnioną głowę I zaznaczoną twarz ludzką z brodą i wąsami Ręce ułożone są na piersiach Widoczne są również fałdy odzieży Dolne partie rzeźby nie wykazują śladów obróbki Widocznie artystę interesowała tylko głowa i ręce Figury z Iwankowiec znajdowały się pierwotnie w niewielkiej odległości jedna od drugiej na wyraźnej wyniosłości pomiędzy zbiegającymi się erami. Było to zapewne uroczysko, święte miejsce, w którym tutejsze plemiona słowiańskie oddawały cześć kamiennym bóstwom. Bóstwa te przypominają z różnych względów światowita z Bruczańskiego i mimo, że należą do kręgu kultury wschodniej, w jakimś stopniu stanowią symboliczną, światowitową rodzinę pogańskich bóstw słowiańskich pochodzących głównie z IX wieku. Interesującą grupę rzeźb i płaskorzeźb pierwotnych stanowiły tak zwane baby kamienne, symbolizujące postacie nie tylko ludzkie, wykonywane najczęściej na płaskich kamieniach. Baby kamienne, wbrew nazwie, przedstawiały przede wszystkim osobniki męskie, o czym świadczą wąsy, a czasem i broda. Z bardziej znanych eksponatów znajdujących się w muzeach polskich należy wymienić płaskorzeźbę kamienną z leżna. Jest to odmienny typ baby, na której przedstawiono scenę jeźdźca na koniu w galopie. Z prawej strony jeźdźca wyrzeźbiono postać ludzką o dużej, trójkątnej głowie. Z lewej zaś znajduje się postać w długiej szacie z rogiem w prawej dłoni. Podobny róg dzierży w dłoni postać baby kamiennej znalezionej w Barcianach koło Kętrzyna, a baba zgarbowa, koło Susza wyobraża postać ludzką trzymającą w lewej dłoni jakby laskę lub berło, a u boku ma miecz. Interesujące spostrzeżenia Jerzego Gąsowskiego dotyczące ustalenia okresu powstania grodziska w Starym Bornem koło Koszalina, gdzie została znaleziona jedna z bab kamiennych na VII-VIII wiek, pozwalają również uściślić chronologię występowania tych różnorodnych rzeźb i płaskorzeźb na obszarach północnej Polski. Badacz uważa także, że owe rzeźby wywodzą się z Azji Środkowej i następnie przez Kaukas i Ukrainę oraz północne wybrzeże Bałtyku przeniknęły do północnych regionów naszego kraju. Trudno powiedzieć, które z tych rzeźb pełniły funkcje kultowe i jakie. Być może wiele z nich wyobrażało miejscowych bogów. Święte Góry i Uroczyska Na ziemiach Polski zachowały się ślady większych ośrodków kultu pogańskiego zakładanych we wczesnym średniowieczu przez prężne społeczności słowiańskie Przede wszystkim chodzi tu o znany w kraju ośrodek kultowy na Łysej Górze zwanej Świętym Krzyżem w Górach Świętokrzyskich Na płaskim szczycie masywu centralnego Łysogór na wysokości 595 metrów nad poziomem morza Występuje wał usypany z potężnych głazów kamiennych długości około 1,5 km Wał ten otacza szczyt od strony wschodniej i zachodniej Szerokość jego wraz z rozsypiskiem wynosi prawie 1,5 metra, A zachowana wysokość w granicach 3 metrów. Pierwotnie długość jego mogła sięgać 2 km Zapisy kronikarskie z XVII i XVIII wieku Wyraźnie mówią o znajdujących się na Łysej Górze jakichś posągach bóstw słowiańskich, które nie zachowały się do naszych czasów. Zapis archiwalny z 1686 roku głosi, że przed drzwiami kościoła świętokrzyskiego, z boku skałekując napotkano miejsce, w którym złożone było bożyszcze dawne węglami usypane. W pierwszej połowie XII wieku na Łysej Górze Założony został przez Bolesława Krzywoustego i Wojsława z rodu Powałów klasztor pobenedyktyński, później wielokrotnie przebudowywany. Interesującą informację na temat bóstwa pogańskiego na Łysej Górze, które być może wraz z innymi posągami bogów pogańskich występowało w obrębie miejsca świętego otoczonego wałem, podaje znany pisarz i działacz polityczny Julian Ursyn Niemcewicz. 1757-1841 z podróży odbytej w 1811 roku po Górach Świętokrzyskich. Gdy przed kilkudziesięciu laty, przy założeniu tutejszego kościoła kopano fundamenty nowego, znaleziono w ziemi posąg pogańskiego bożyszcza okryty węglami, może jeszcze z dawnych pozostałych ofiar. Mimo najusilniejszych badań, żaden z księży nie mógł mi powiedzieć, co się z tak ciekawą starożytnością stało. Zniszczyła go zapewne ciemna gorliwość Z dalszej relacji historyka dowiadujemy się, że podobno młody zakonnik Będący przy wydobywaniu bożyszcza tego Kazał go kamieniarzowi natychmiast potłuc I rozbite sztuki do murowania użyć Co za barbarzyniec Z łysą górą upamiętniającą pogańskie kulty i wierzenia Związane są rozmaite legendy, przekazy ludowe i opowieści gminne Jedną z najstarszych legend zapisał w początkach XV wieku Opat świętokrzyski, podobno Jan Katarzynka. Legenda opowiada, że na Łysej Górze znajdowały się trzy bóstwa – Lada, Boda i Leli. Być może szczątki jednego z tych bożków rozbitego z polecenia braciszka zakonnego kryją osiemnastowieczne mury kościelne i czekają na ujawnienie. W najbliższej okolicy Świętego Krzyża Napotkać można dzisiaj dwie inne figury kamienne Pierwsza to słynny posąg pielgrzyma Uważany przez niektórych za postać świętego Benedykta Bądź za figurę związaną z legendą o świętym Emeryku Domniemanym założycielu klasztoru Posąg ten, stojący przy drodze do Nowej Słupi Wyobraża postać ludzką w pozycji klęczącej Wyrzeźbioną w bryle kamiennej Według legendy figura pielgrzyma Posuwa się w górę z szybkością jednego ziarnka piasku na rok. Jak osiągnie szczyt Łysej Góry, to nastąpi koniec świata. Aby nie doszło do tej katastrofy, figura obecnie została ogrodzona i obstawiona mniejszymi kamieniami. Julian Ursyn Niemcewicz podczas pobytu w 1811 roku na Łysej Górze pisał Do wdarcia się przykra, u dołu jej widać posąg Świętego Benedykta. Srodzy niezgrabnie uciosanego z kamienia, w klęczącej postawie, jeżeli nie Mieczysława, musi on przynajmniej chrobrego pamiętać. Wyraża fundatora w błagającej postawie, ustawiającego się do niebios za domem bożym i służącymi w nim zakonnikami. Bliższy opis figury pielgrzyma podaje ksiądz Gacki w roku. 1873 Pracy poświęconej benedyktyńskiemu klasztorowi Świętego Krzyża na Łysej Górze. Ubiór tej osoby składa się z sukni, jak koszula sięgającej kostek i z opończy bez rękawów, z kapturem okrywającym głowę i całe ciało, z wyjątkiem piersi i prawej ręki. Lewa ręka obwinięta opończą na chuście zawieszona. Warunki atmosferyczne, zwłaszcza ujemne wpływy ulewnych deszczów, na jakie narażona jest figura pielgrzyma stojąca na otwartej przestrzeni, a także często wybryki chuligańskie zniszczyły i prawie zatarły jej rzeźbę pierwotną. Według poczynionych przed ponad stu lat obserwacji, kiedy figura nie była jeszcze tak zniszczona, na jej twarzy widoczne musiały być wyobrażenia zarostu i ślady drucianej koszuli pod opończą, jaką nosili często ludzie dla ochrony w podróżach. A więc legenda upatrująca pielgrzyma w tej kamiennej postaci może była prawdziwa. Druga z figur kamiennych znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowej Słupi i przedstawia postać kobiecą w długiej szacie w koronie na głowie. Można przypuszczać, że została wykonana ręką tego samego artysty, na co wskazuje surowiec i podobna technika rzeźbienia. Na temat pochodzenia tych posągów kamiennych panują liczne domysły, hipotezy i przypuszczenia. Nie wydaje się jednak, żeby ich związek ze ośrodkiem kultowym na Świętym Krzyżu był w pełni oczywisty. Przed około dwudziestu laty łopaty archeologów w kilku miejscach naruszyły świętą ziemię na Łysej Górze, ujawniając wiele tajemnic z jej legendarnej przeszłości. Prace wykopaliskowe prowadzone przez Jerzego Gąsowskiego potwierdziły, że Łysa Góra była miejscem obrzędów kultowych w okresie od VII do końca XI wieku. Wykazały też, że początki funkcjonowania tego ośrodka kultowego sięgają pierwszych wieków naszej ery. Wyniki badań archeologicznych na Świętym Krzyżu znajdują uzasadnienie w ogólnej sytuacji rozwojowej tych obszarów. Wielki ośrodek kultowy na Łysej Górze mógł być założony przez społeczność o silnej organizacji plemiennej i religijnej. W początkach naszej ery bowiem na terenie Gór Świętokrzyskich rozwijał się ośrodek hutnictwa, jeden z większych w Europie. Zbudowanie wału z potężnych głazów kamiennych mającego przeszło dwa kilometry długości na trudno osiągalnym szczycie Łysej Góry było przedsięwzięciem wymagającym znacznego nakładu pracy i organizacji. Wydaje się, że takiego trudu mogły się podjąć jedynie zorganizowane społeczności hutnicze rozwijające się w owym czasie na ziemiach Polski. W okresie, kiedy bogowie pogańscy czczeni byli na Łysej Górze, inne bóstwa lokalne panowały na Górze Ślęży, na Górze Kościuszki i na Raduni, położonych w niewielkim kompleksie górskim na Dolnym Śląsku. Najwyższa z gór, Ślęża, 718 metrów nad poziomem morza, zwana później Sobudką, zalicza się do zjawisk wyjątkowych. Samotna, pokryta ciemnym lasem, ukształtowana ze skał Gabro, często spowita chmurami, mgłami, ściągająca liczne burze od najdawniejszych czasów budziła strach i szacunek oraz kojarzyła się w umysłach ludzi z siedliskiem istot nadprzyrodzonych. Nazwa Góry Ślęży, położonej w pobliżu Wrocławia, około 30 km w kierunku południowo-zachodnim i przepływającej w pobliżu niej rzeczki Ślęży, jak wykazała Wanda Sarnowska, dyrektor Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, pochodzi od prastarego słowa ślągwa, oznaczającego wilgotne, zamglone powietrze. Ślągnąć znaczyło moknąć, nasiąknąć wilgocią, a prześlągły to to samo, co przemoknięty. Rzeczka Ślęża szeroko rozlewa się, ma bagniste i mokre brzegi. Góra Ślęża zaś często osnuta jest mgłami, stąd też jej nazwa mokra, czyli Ślęża. Od Ślęży wywodzi się również nazwa ludności – Ślężanie, zamieszkującej żydne tereny nad rzeczką Ślężą. Od plemienia Ślężan przyjęła się nazwa całego kraju. Można więc przypuszczać, że góra Ślęża, gdzie odbywały się praktyki religijne związane z kultem Słońca, musiała mieć znaczenie starające dla całego Śląska. Płaski szczyt góry Ślęży otoczony był potężnym wałem z którego zachowały się resztki od strony południowej oraz drugi tzw. Tak wał półksiężycowy, usytuowany mniej więcej w połowie wysokości zboczy. Wał ten, szeroki w podstawie 5 metrów, zbudowany był z olbrzymich głazów i mniejszych kamieni o konstrukcji luźnej, bez zaprawy, przysypany jedynie ziemią, piaskiem i żwirem. Z tym wielkim ośrodkiem kultowym Związane były tak zwane rzeźby ślężarskie Wykonane w kamieniu Rozmieszczone w różnych punktach góry Bądź w jej najbliższej okolicy Postać niedźwiedzia Z krzyżem na ramieniu Dzika z ukośnym krzyżem na grzbiecie Wspomnieć również należy o pannie z rybą Czyli wyrzeźbionej w kamieniu postaci ludzkiej Odzianej w długą szatę Trzymającą oburącz ogromną rybę Z ukośnym krzyżem na grzbiecie Rzeźbę tę odkryto na północnym stopku góry. Inna rzeźba, wysoka ponad dwa metry, zwana mnichem, znajduje się we wsi Garn Carsko pod Ślężą. Kształtem przypomina ona wyraźnie znany słup milowy znajdujący się w koninie. Najbardziej zbliżony pod względem kształtu, wielkości i techniki wykonania do ośrodka kultowego na Świętym Krzyżu jest obiekt obrzędowy, usytuowany na owalnym szczycie góry Raduni, 572 m nad poziomem morza. Wał kamienny mierzy tu również około 2 km długości, a szerokość jego waha się w granicach od 3 do 5 metrów, obejmując przestrzeń prawie 20 hektarów. Podobne założenie konstrukcyjne istniało zapewne na górze Kościuszki, 415 metrów nad poziomem morza, jednak wał kamienny był tu znacznie mniejszy niż na Raduni. Ośrodki kultu pogańskiego na górze Ślęży i Raduni badane były w latach powojennych przez archeologów ze ośrodka wrocławskiego. Wśród badaczy, jak dotąd, nie ma jednomyślności co do wieku tych kultowych miejsc pogańskich. Na przykład istnieje pogląd, że budowniczowie obiektów pogańskich na Dolnym Śląsku, w Łysogórach, na Kielecczyźnie wywodzą się z wysoko rozwiniętych i dobrze zorganizowanych grup społecznych żyjących na przełomie naszej ery. Inni badacze przesuwają metrykę powstania miejsc kultowych na szczytach Ślęży i Raduni na wczesną epokę żelaza, czyli mniej więcej 500 lat przed naszą erą. W tych odległych czasach szczytowy rozwój osiągnęły plemiona prasłowiańskie, reprezentowane pod względem archeologicznym przez tzw. kulturę Łużycką. Przykładem rozwoju organizacji i prężności prasłowiańskich organizmów plemiennych są znane dzisiaj grodziska obronne z okresu kultury Łużyckiej, wśród których poczesne miejsce zajmuje biskupin, fenomen architektury i techniki sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Mogły więc śląskie ośrodki kultu pogańskiego funkcjonować z przerwami przez całe wieki, a w zależności od sytuacji w dziejach ziem Polski. Jeszcze w początkach XI wieku, wśród różnych przekazów kronikarskich, znajdujemy wzmiankę Titmara o ośrodku kultowym na Ślęży. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenie, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Obrzędy te miały niekiedy, jak wykazały niektóre wykopaliska, dość krwawy charakter. Sporadycznie sięgano nawet do ludzkich ofiar, aby uzyskać przychylność boską. Taką wymowę zdają się mieć odkrycia dokonane przed kilkunastu laty przez profesora Włodzimierza Szafrańskiego na Wzgórzu Tumskim w Płocku, gdzie istniał również Pogański Ośrodek Kultowy. Przy kamiennym ołtarzu ofiarnym, zbudowanym z polnych głazów ciosanych, którego pozostałości zachowały się do dzisiaj, znaleziono rozbitą czaszkę dwunastoletniej dziewczynki wraz z okrągłym tłukiem kamiennym. Przy tym ołtarzu Odsłonięto również znaczne ilości kości zwierzęcych i rozbitych naczyń glinianych, które stanowią ślady dawnych, krwawych ofiar, jak też urządzanych z tych okazji uczt oraz libacji ofiarnych. W kręgu światowita taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.